Symbole współczesności. Młody maczo. Z opalenizną pewnego klauna. Z cyrku na wiejskiej Szyby w oknach z pomarszczoną twarzą Wojtyły. Znany piłkarz przegrywający mecz o życie. Dzięki skorumpowanemu czarnemu. Tabloidy pokazujące niecenzuralne gesty. Bardziej i mniej znanym krętaczom. Ludzki los topiący się w rwącym potoku. Pustych, okrągłych słów. I tak dalej, i tak na zawsze. Jak niekończąca się opowieść.